Na polu demonstracyjnym w Górczu firma BASF prezentuje swoje dobrze znane produkty, a również nowości. Pan Marcin Łański najlepiej wie, jakie są nowości z firmy BASF i czy są warte swojej ceny. W tym roku firma BAS wprowadziła wiele nowych produktów, zaczynając od herbicydów wprowadziła Biatlon 4D, zawierający Tritosulfuron oraz florasulam, Sulam, którego, który możemy stosować we wszystkich gatunkach zbóż, ozimych i jarych. Co ważne, herbicyd ten ma szerokie okno aplikacji, możemy go stosować w zbożach odzimych, od fazy trzech liści do pełni wykształconego się liścia flagowego, a w zbożach jarych od fazy trzech liści też również do pełni rozwiniętego się liścia flagowego. Kolejną nowością firmy BASF jest ADEXAR PLUS, zawierający innowacyjną, najnowszą substancję aktywną karboksyadumidu. ADEXAR PLUS zabezpiecza plantację zbóż, a przede wszystkim pszenicy ozimej przed chorobami liści, oraz kłosa, które warunkują nam tutaj bardzo dobry, uzyskanie bardzo dobrych wyników w plonowaniu zbóż. Adexar Plus zawiera, tak jak już wcześniej wspomniałem, ksemium, substancja aktywna z grupy karboksyamidów, piraklostrobinę F500 oraz epoksykonazol. Adexar Plus firma Państwa poleca stosować w fazie liścia flagowego do ochrony górnych liści oraz kłosa pszenicy ozimej. Kolejną nowością jest Systiva. Jest to pierwszy bezopryskowy fungicyt stosowany podczas zaprawiania. Systiva zawiera posiada rejestrację w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym oraz pszenicy ozimej. Firma BASF poleca zastosowanie systiwy w jęczmieniu jarym który wyklucza konieczność stosowania pierwszego zabiegu fungicydowego. Mamy tutaj oszczędność czasu oraz I, pieniędzy. i pieniędzy. A oczywiście. widzieliśmy na polu, że Systiva rzeczywiście ma duże znaczenie. No to widać, bo obok jest pole z kontrolą. Oznacza to pominięcie tylko jednego zabiegu, tak? Jesiennego. Czy można spróbować zaryzykować odpuszczenie jeszcze innych zabiegów? Tak. systiwa, tak jak już wcześniej powiedziałem jest stosowana w momencie zaprawiania jest to fungicyd bezopryskowy, nanoszony razem z zaprawą Quinto Duo. I teraz, jeżeli dodamy systiwę do zaprawiania, mamy pewność, że ta plantacja, na której zostanie zastosowana systiwa, jest zdrowa od samego początku, jest zdrowa od, od wschodów. Także Czyli na zdrowych podstawach budujemy, a nie czekamy, aż ewentualnie coś się stanie i dopiero wtedy tak, jest na zdrowych, tak jak tutaj było powiedziane, jest zbudowana na zdrowych podstawach, jakby budujemy ten fundament, gdzie ten plon później na tym fundamencie na pewno, na pewno będzie zadowalający. Systiva zawiera ksemium, tak jak Adexar Plus i ksemium ma te właściwości, że rośnie razem z rośliną i chroni części roślin, które... które przyrastają w późniejszych fazach, które nie są obecne podczas zastosowania z tej substancji na, na danym, w danym momencie. No właśnie, ale powiedział pan, że gdy zaprawiamy, tak? Czy lepiej kupić ziarno i zaprawić je samemu, czy kupić ziarno już zaprawione? Jeżeli tutaj chodzi o, o zaprawianie, możemy zaprawić materiał siewny we własnym gospodarstwie, możemy też kupić materiał siewny zaprawiony, możemy też poprosić, aby firma nasienna, czy też firma, która zajmuje się zaprawianiem, zaprawiła, czy też dodała systivę dodatkowo do zaprawy Kinto Duo, wtedy mamy cały pakiet i zabezpieczony materiał siewny przed chorobami do, odglebowymi i odnasiennymi. A co jest korzystniejsze Pana zdaniem? Co lepiej? Lepsze. Co Pan rekomendował, by zaprawiać samemu, kupić już gotowe, zaprawione, czy korzystać z firmy, która na nasze zalecenie będzie dopiero zaprawiać? No oczywiście tutaj firmy zajmujące się zaprawianiami materiału siewnego mają profesjonalny sprzęt i one to robią na pewno dobrze. Jeżeli jesteśmy pewni, że, że nasza zaprawiarka wewnątrz w gospodarstwie jest też dobra, no to myślę, że, że można tutaj samemu zaprawić.